W latach 40. myślę 50., a nawet i 60. mało kto wierzył, że traktor będzie obecny na każdym gospodarstwie, a dziś przecież nie jest to nic nadzwyczajnego. Na wielu gospodarstwach jest kilka traktorów. Podobnie dziś mało kto wierzy, że na gospodarstwach rolnych będą maszyny latające, a ja stoję właśnie obok wiatrakowca, czyli przypomnijmy czegoś, co jest ni to samolotem, ni to śmigłowcem. Łączy wszystkie pozytywne cechy obydwu. Konstrukcji, a razem ze mną stoi pani Magdalena Olenderek, firma Rotocraft Center, od której można tą maszynę latającą kupić z punktu widzenia rolnika. Jakie to zastosowanie będzie miało? Ma zastosowanie dwojakie: zarówno do ochrony naszych plonów przez właśnie możliwość rozpryskiwania wskazanych środków do nawożenia. Generalnie, jeśli chodzi o tą maszynę, możemy wykorzystać zarówno właśnie, jeśli chodzi o wykorzystanie na naszej roli, ale także do celów hobbystycznych, do przemieszczania się między gospodarstwami, jeśli ktoś ma właśnie większe araby, bądź do oglądania naszych, naszych upraw. Albo na przykład na Bednary, omijając wszystkie korki, które z reguły tutaj w rejonie powiedzi tak, dokładnie. Maszyna potrzebuje od 50 do 150 metrów na czas startowania. Czyli na tak rozbieg, naprawdę, a na dobieg? Na, a na dobieg e, około kolejnych 100-150. Czyli ważne, żebyśmy nie mieli w strefie wznoszenia żadnych wysokich drzew, e, tak lasu bądź e, linii wysokiego napięcia. Oczywiście e, rozwiązaniem jest ten silniejszy silnik, ponieważ mamy dwie jednostki, albo 100-konną, albo 135-konną, uturbioną, która nam pozwala jeszcze na skrócenie tego, tego rozbiegu i jeszcze na większą e, zabawę tymi jednostkami. No, widziałam silnik marki Rotax więc to raczej z tych przyzwoitych? Tak tak przyzwoity, sprawdzone, Generalnie dostępność zarówno części serwisowych, jak i samych serwisów jest ogólnoświatowa. A co najważniejsze, silnik nie chodzi na AFGAS, tylko na najzwyklejsze paliwo samochodowe, czyli cena przez dwa. Cena przez dwa, 95, 98, w zależności od tego, w jakim kraju latamy, bo to też ma znaczenie. U nas na rynku polskim dziewięćdziesiątka jest wystarczająca, natomiast wykorzystanie tego paliwa pozwala na całkowicie zrezygnowanie z, z jakichkolwiek usług lotniskowych. Jeśli chcielibyśmy tym sprzętem pryskać nasze pola, jak dużo cieczy opryskowej jesteśmy w stanie wziąć ze sobą? i Jak szeroko pryskać? Ta belka, no tutaj jest założona może 4-5 metrowa, da się szerszą? Da się szerszą, generalnie założenie nawet jest do 8 metrów, natomiast stabilny lot i, i w pełni tak naprawdę zaspokajający potrzeby, to jest właśnie ten 5-6 metrowy. Możemy zabrać od 8 nawet do 200 litrów, wykorzystując większą jednostkę Klap, czyli tą czteroosobową w wersji turystycznej i w tym momencie opryskujemy w przeciągu godziny około 50 hektarów. Jest to dużo tańsze i dużo dużo dużo oszczędniejsze. A właśnie, bo to jest najmniejszy model, macie również większe, czyli da się tego oprysku wziąć więcej. Tak, jest to wersja Klap, tak jak wspomniałam już, do 200 litrów możliwości zabrania płynu na pokład. Nie każdy pamięta, ale Polska jest jest w czołówce rozwiązań agrolotniczych, bo przecież w latach 70. to polscy inżynierowie z Mielca wyprodukowali prototyp pierwszego odrzutowca służącego do wykonywania oprysków. Maszyna co prawda się nie przyjęła i zwykły opryskiwacz ciągnikowy no jednak zdominował ten rynek. Choć wszyscy pamiętamy Skargula i Pawlaka również jak wyglądały opryski rolnicze, to to chyba jest przyszłość, zwłaszcza gdy na polu jest tak mokro, że nie można wjechać, prawo. Dokładnie. To jest przyszłość, zarówno jeśli chodzi o plony, takie jak kukurydza, gdzie nie ma dostępności z normalnych ciągników, bądź właśnie jeśli mamy bardzo duże opady, jest bardzo duża wilgotność gleby, więc wtedy też możliwość jakichkolwiek operacji ciągnikiem tak naprawdę jest niemożliwa. No właśnie, bo wysoka kukurydza, która potrafi dorosnąć do 4,5 metra albo i lepiej, jak to się dobrze postara w dobrym roku, to oznacza, że późne opryski musimy robić opryskiwaczem szczudłowym, który wprawdzie jest równie nowoczesny, ale równie drogi. To rozwiązanie relatywnie nie jest drogie. Relatywnie nie jest drogie. Tak naprawdę cena już z, z, taką, z taką bazą, zarówno maszyna, jak i opryski, to jest około 100 tysięcy euro, czyli 400 tysięcy złotych z małym plusem. Koszty eksploatacji posiadania, resursy? Koszty, koszty eksploatacji posiadania. Generalnie liczymy, że bez kosztów samego pilota z pełnym utrzymaniem, z pełnym serwisem, z pełnym ubezpieczeniem jest to 150 dolarów na godzinę lotu. Czyli tak Pełen, pełen komplet naszych kosztów tak naprawdę zamyka się w niewielkich kwotach na tą godzinę użytkowania. No i ostatnia sprawa taka bardzo praktyczna. Dobrze, jestem rolniczką, chcę pryskać z wiatrakowca, no ale pasa startowego w okolicy nie ma. No, żeby lądować samolotami tam klasy cesny, powiedzmy serii 100, no to wystarczy dobrze zwałowana, utwardzona i skoszona oczywiście łąka ten wiatrakowiec, sądząc jego gabarytów i masy, ma mniejsze wymagania. Czy mogę po prostu skosić sobie byle jak łąkę i wylądować za stodołą? Praktycznie tak. W związku z tym, że jeśli mamy tylko i wyłącznie równy teren, to nawet nie musimy go walcować, wyrównywać. Natomiast oczywiście za każdym razem przygotowany dobrze teren to jest też lepsze wykorzystanie naszej maszyny i żywotność tej maszyny. Te maszyny są właśnie wyposażone też dodatkowo w specjalne koła większe, tak zwane koła tundra, które też nam amortyzują sam moment lądowania i też pozwalają zarówno na start i lądowanie w trudniejszych warunkach. Do amortyzacji samego podwozia nie ma, za mała konstrukcja. Samej amortyzacji jak amortyzacji nie ma, golenie służą jako amortyzatory, które są właśnie specjalnie przygotowane technologicznie.